do nieruchomości. Wiadomości z rynku nieruchomości. Tysiące osób mogą zauważyć obniżenie salda kredytu hipotecznego. Aż 50 tysięcy amerykańskich właścicieli domów może wkrótce kwalifikować się do obniżenia kwoty głównej w ramach ich kredytów hipotecznych. Według The Wall Street Journal plan Federalnej Agencji Finansowania Budownictwa Mieszkaniowego pozwoliłby Fannie Mae i Freddie Mac obniżyć salda hipoteczne właścicieli domów, którzy od czasu kryzysu realnościowego nadal borykają się z problemami finansowymi. Jednak zdaniem krytyków takie posunięcie pozwoliłoby kredytobiorcom odstąpić od pieniędzy, które legalnie pożyczyli. Jeszcze tego samego dnia, w którym artykuł ten pojawił się w The Wall Street Journal, dyrektor Federalnej Agencji Finansowania Budownictwa Mieszkaniowego powiedział, że nie podjęto jeszcze żadnej oficjalnej decyzji w sprawie obniżenia kapitału. Jak twierdzi, całkowite zrezygnowanie z tej opcji jest również możliwe. Jak radzą sobie amerykańskie firmy budowlane? A więc jak wygląda kondycja amerykańskich budowniczych? Dyrektor Krajowego Stowarzyszenia Budowniczych Domów powiedział telewizji Bloomberg, że ogólne poziomy marży były niższe. Zauważył również, że dostępność kredytów dla firm budowlanych jest nadal bardzo ograniczona, a sami budowniczy mają nadzieję, że wkrótce się to zmieni. Nie daj się nabrać na tak zwany phishing. Jak informowaliśmy niedawno w programie, nabywcy domów w całym kraju padają ofiarami oszustwa, które kosztuje ich wkład własny. A odbywa się to tak. Od zamknięcia transakcji zakupu domu dzieli Cię zaledwie kilka dni. Otrzymujesz wiadomość e-mail, która na pierwszy rzut oka wydaje Ci się pochodzić od Twojego pośrednika lub firmy weryfikującej tytuł własności. Wiadomość zawiera nowe dane do przelewu kosztów zamknięcia transakcji. Nie daj się nabrać. Zdaniem Federalnej Komisji Handlu i Krajowego Związku Realnościowców jest to wyrafinowane oszustwo, które może kosztować nabywców domów tysiące dolarów. Ostrzegają, aby nie wysyłać drogą e-mailową swoich danych finansowych, ponieważ hakerzy mogą to wykorzystać. Zachowaj ostrożność, otwierając załączniki do wiadomości e-mail i pobierając pliki. Ulubione miasta nabywców z pokolenia milenium. Jak wynika z nowego raportu przygotowanego przez Landing Tree, Boston, Pittsburgh i Washington wydają się być obecnie najbardziej atrakcyjnymi miastami dla milieniowców, którzy chcą kupić dom. W ciągu ostatnich 12 miesięcy firma przeanalizowała wnioski hipoteczne konsumentów w wieku do 34 lat, aby na ich podstawie przedstawić swój ranking miast. Zdaniem Landing Tree ponad 52% wszystkich wniosków hipotecznych w Bostonie złożyli mileniowcy. W Pittsburghu i stolicy było ich nieco mniej niż połowa. Inne rynki, na których mileniowcy są bardzo aktywni to Des Moines, Minneapolis i Columbus w stanie Ohio. Jeżeli myślisz o sprzedaży swojego domu, pomyśl o nas.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 Nie czekaj, dzwoni już teraz. 847 647 4000. 847 647 4 i Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. 847 647 4000. Zrób wiosnę i odkryj swoje miejsce we własnych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 Realtors to realnościowa maszyna. Oto nasze najnowsze propozycje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 Mają to do siebie, że nie lubią czekać. tysiące. Wiadomości z rynku nieruchomości. Ożywienie wśród właścicieli pochodzenia latynoskiego. Coraz więcej właścicieli domów to latynosi. Nowe dane pochodzące z projektu Hispanic Wealth Project i Krajowego Związku Latynoskich Realnościowców pokazują, że w ubiegłym roku liczba domów znajdujących się w posiadaniu właścicieli pochodzenia latynoskiego wzrosła po raz pierwszy od 6 lat. Jak wynika z raportu, średnia stopa procentowa własności wynosiła w zeszłym roku 45,6%, czyli o 1,2% więcej niż rok wcześniej. Prezes Związku, Joseph Nery, powiedział, cytuję, Decydenci i branża budownictwa realnościowego muszą przyznać, że oblicze home ownership w Ameryce uległo zmianie. Koniec cytatu. Czy chciałbyś dostać pożyczkę studencką wraz z kredytem hipotecznym? Jeden z banków w Fargo w Dakocie Północnej próbuje czegoś nowego, aby pomóc nabywcom, którzy są obciążeni pożyczkami studenckimi. Gazeta The Forum of Fargo donosi, że Gate City Bank oferuje kredyty studenckie z jednoprocentowymi odsetkami osobom, które finansują zakup domu za pośrednictwem tego właśnie banku. Oprocentowanie większości kredytów studenckich wynosi od 4,5 do 8%. Bank zaczął oferować ten program w listopadzie ubiegłego roku. Gorący rynek kondominium w Seattle. Rynek kondominium w Seattle to doskonałe studium przypadku, pokazujące jak niskie zapasy mogą wpływać na ceny domów i przystępność cenową. MarketWatch informuje, że w miarę jak rynek zalewa fala pracowników technologicznych pracujących w takich firmach jak Amazon, Microsoft, Google i Facebook, ceny mieszkań prywatnych w Seattle skoczyły w górę o 21% w ciągu jednego roku. Średnia cena kondominium wynosi obecnie 385 tysięcy dolarów. Ceny w miastach rosną, a przedmieścia stają się coraz popularniejsze. Zdaniem analityka do spraw nieruchomości ze Związku Realnościowców coraz więcej ludzi przenosi się na przedmieścia w poszukiwaniu przystępności cenowej. Za migracją na przedmieścia stoi szybki wzrost cen domów w miastach. W ubiegłym roku sprzedane domy położone były średnio 4% dalej od centrum miasta niż domy sprzedane w 2011 roku. I nic dziwnego, że na rynkach takich jak San Francisco i Austin walka o przedmieścia jest jeszcze Bardziej widoczna. Dom sprzedany w ubiegłym roku w każdym z tych obszarów był położony średnio o 10 do 12% dalej od centrum miasta niż ten dom sprzedany 4 lata wcześniej.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 647, 4 i 3 0. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. 847, 647, 4000. 1300 AM. nowa częstotliwość, ten sam profesjonalizm. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Słuchajcie radiowego magazynu Osiadłość. Waga okazyjna sprzedaż w okolicy Niles. Murowany dom parterowy. Biała cegła. Pełny, wykończony basement. Okazje mają to do siebie,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 Coraz mniejsza przystępność co nowa domów. Maleje liczba niedrogich dzielnic w Ameryce. Z nowych danych opublikowanych przez Realty track wynika, że 9% z 456 badanych okręgów nie jest już przystępne cenowo, co zmierzono za pomocą własnych historycznych definicji przystępności tych okręgów. To wzrost z 2% w porównaniu z rokiem poprzednim. Wiceprezes Realty track powiedział The Wall Street Journal, że może istnieć większy problem. Jak twierdzi, niedawny spadek stu procentowych pomógł, cytuję, złagodzić cios, jakim była wysoka aprecjacja cen na niektórych rynkach. Koniec cytatu. Wzrost sprzedaży nowych domów w lutym. Zgodnie z najnowszymi danymi Departamentu Handlu w lutym sprzedaż nowych domów wzrosła o 2%. Największy wzrost odnotowano na zachodzie kraju, gdzie wyniósł on 38,5%. Co sugerują te liczby? Główny ekonomista zajmujący się prognozami ekonomicznymi powiedział agencji Associated Press na tym etapie nie jest jasne, czy sprzedaż nowych domów nadal utrzymuje się na ustabilizowanym poziomie, czy też w trendzie wzrostowym. Większość nowych domów należy teraz do wspólnot społecznościowych. Według danych biura do spraw ewidencji ludności w 2014 roku prawie 6 spośród 10 nowych domów w Stanach Zjednoczonych zostało wybudowanych w ramach wspólnoty społecznościowej lub realnościowej. Najwyższy odsetek odnotowano w rejonie górskim. 76% nowych domów wybudowanych w Arizonie, Colorado, Idaho, Montanie, Newadzie, Nowym Meksyku, Utah i Wyoming należało do wspólnoty społecznościowej. Nowa Anglia miała najniższy udział na poziomie 21%. Dlaczego tak wiele osób nadal wynajmuje? Na wielu rynkach czynsze są tak wysokie, że taniej jest kupić dom. A więc dlaczego więcej ludzi nie decyduje się na ten krok? Z nowego badania przeprowadzonego przez Freddie Mac wynika, iż wszystko zależy od percepcji. Nawet wtedy, gdy najemcy są za posiadaniem domu na własność, 7 na 10 mówi, że wynajem jest bardziej przystępny cenowo niż zakup. Wiceprezes Freddie Mac twierdzi, iż wiele osób wciąż decyduje się wynająć, ponieważ jak sam to ujął, postrzegają to obecnie jako bardziej przystępne i lepiej pasujące do ich stylu życia. Wkład jednego z miast w domy bardziej przystępne co nowo. Zdaniem budowniczych w wielu miastach mają oni problem ze znalezieniem terenów podbudowy. Jednak jedno z małych miasteczek w północnym Mississippi pracuje nad rozwiązaniem tego problemu budując nowe, tanie domy na nieużytkach należących do miasta. Burmistrz z Aberdeen powiedział telewizji WCBI, że miasto współpracuje również z pewną organizacją typu non-for-profit, aby pomóc nabywcom mającym niskie dochody poprawić ich historię kredytową. Izba reprezentantów zezwoliła na rozszerzenie ochrony nieruchomości pracowników służb wojskowych przed ich przejęciem. Kongres przyjął ustawę już zatwierdzoną przez Senat, która wydłuża ochronę przed przejęciem nieruchomości członków armii i ich rodzin o kolejne dwa lata. Ustawa wzmacnia przepisy ustawy o ochronie żołnierzy przed odpowiedzialnością cywilną, która ograniczała ochronę przed przejęciem do jednego roku. Ustawa ta ma na celu tymczasowo chronić członków służb militarnych, między innymi przed przejęciem ich domów, eksmisją oraz niektórymi innymi zobowiązaniami o charakterze cywilnym, Czas pełnienia przez nich misji wojskowej. 1300 AM. Nowa częstotliwość. Ten sam profesjonalizm. 24 godziny na dobę. 7 dni w tygodniu.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 posiadłość.com Nasz numer telefonu to Twój klucz do własnych czterech ścian. 847-647-4000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 847, 647, 4 i 3 0. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. 847, 647, 4, 7, 6, 4, 7, 4 Słuchacie, radiowego magazynu posiadłość.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 Szukasz okazji? Mamy domy, domki, kondominia Star Realtors to realnościowa maszyna Oto nasze najnowsze oferty Grove Village Nowo zgłoszony do sprzedaży dwusypialniowy townhouse Nowa kuchnia i łazienka Osobna jadalnia Kominek Salon z widokiem na pole golfowe Garaż na jeden samochód 4500 dolarów wkładu własnego wystarczy nabywcy Ze zweryfikowaną zdolnością kredytową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 mają to do siebie, że nie lubią czekać. 847 647 4000. Słuchajcie, radiowego magazynu. Osiadłość. Wiadomości z rynku nieruchomości. Sytuacja na rynku pracy zachęcająca dla rynku realnościowego. Departament Pracy poinformował, iż w lutym amerykańscy pracodawcy stworzyli prawie ćwierć miliona nowych miejsc pracy, co wielu ekspertów uznało za dobrą wiadomość dla rynku nieruchomości. Ich zdaniem prawdopodobnie oznacza to, że konsumenci czują się bardziej pewni swoich zarobków. Według głównego ekonomisty Realtor.com szybkie tempo powstawania nowych miejsc pracy może prowadzić do najlepszego wiosennego sezonu zakupowego ostatniej dekady. Pojawił się jednak nieoczekiwany problem po tym, jak jesienią ubiegłego roku w życie weszły nowe, federalne przepisy dotyczące rozliczeń nieruchomości. The Washington Post donosi, iż wielu pośredników, którzy reprezentują nabywców twierdzi, że kredytodawcy i firmy weryfikujące tytuły własności odmawiają wydania im kopii końcowych dokumentów zamknięcia transakcji, co utrudnia im zbadanie ich pod kątem nieścisłości. Zdaniem gazety kredytodawcy często niechętnie dostarczają tego rodzaju dokumentację osobom, które nie są do tego wyraźnie upoważnione na mocy nowych przepisów rządowych. Dodatkowo wielu z nich niepokoi potencjalne, nieumyślne naruszanie przepisów federalnych dotyczących ochrony prywatności konsumentów. Przystępność cenowa nadal problemem dla wielu pracujących gospodarstw domowych. Centrum do Spraw Polityki Mieszkalnej działające w ramach National Housing Conference przedstawiło nowy raport na temat przystępności cenowej, z którego wynika, iż dla pracujących gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach sytuacja nadal pozostaje zniechęcająca, ponieważ obciążone są one wysokimi kosztami utrzymania. Dyrektor zarządzający Wspólnego Centrum Studiów Mieszkaniowych Uniwersytetu Harvarda wypowiedział się niedawno w tej kwestii na kanale CNBC. Raport Centrum do spraw polityki mieszkaniowej ma za zadanie zwrócić uwagę na kilka federalnych programów, których celem jest zmniejszenie obciążeń związanych z kosztami utrzymania. Obejmują one ulgę podatkową dla gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz partnerskie realnościowe programy inwestycyjne, tzw. Home Investment Partnership Programs. Wzrost liczby wynajmów wśród luksusowych pomieszczeń magazynowych. Rynek domów luksusowych przeżywa obecnie w wielu miastach rozkwit. Jak donosi The Wall Street Journal, towarzyszy mu nowy trend – Wynajem luksusowych pomieszczeń magazynowych. Nie są to standardowe przestrzenie oferowane w parkach przemysłowych. Zdaniem gazety, niektóre ekskluzywne magazyny oferują kuchnie, łazienki i inne udogodnienia, niekiedy nawet przestrzeń na zewnątrz, jak tarasy lub salony. Nie są one jednak tanie. Jak twierdzi The Wall Street Journal, jeden z nabywców wydał 400 tysięcy dolarów na zakup i budowę, mierzącego 3000 stóp kwadratowych, trzypoziomowego pomieszczenia magazynowego w ekskluzywnym obiekcie położonym na przedmieściach Chicago.